Z rynku nieruchomości. Sektor energetyczny napędzał więcej gospodarek w 2014 roku. Gospodarki Teksasu okazały się najszybciej rozwijającymi się w 2014 roku. Połowa z 16 obszarów metropolitalnych, gdzie w zeszłym roku gospodarka odnotowała wzrost w tempie 6% lub powyżej, znajdowała się w stanie samotnej gwiazdy, poinformował w tym tygodniu Departament Handlu. Ogólnie rzecz biorąc, Departament Handlu donosi, że w ubiegłym roku wzrost gospodarczy nastąpił w 282 z 381 obszarów metropolitarnych w całym kraju. Midland w Teksasie, miasto słynące ze swojego bogatego w energię sektora, znalazło się na czele kraju z 24% postępem w produkcie krajowym brutto. Inne teksańskie miejscowości znajdujące się wysoko na liście obejmują San Angelo z 11% wzrostem i Dallas ze wzrostem wynoszącym 8,5%. Lake Charles w Louisianie znalazło się na trzeciej pozycji ze wzrostem 10,3%, a Greeley w stanie Colorado uplasowało się na czwartym miejscu ze wzrostem 9,9%. Jak donosi The Wall Street Journal, gospodarki osiągające najlepsze wyniki charakteryzowały się dynamicznie rozwijającym się sektorem energetycznym. Zasoby naturalne i górnictwo, które obejmuje wydobycie ropy i gazu, były stosunkowo niewielkim czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w obszarach metropolitalnych USA, donosi The Wall Street Journal. Ale na obszarach wiodących pod względem ogólnego wzrostu były one jednym z najważniejszych czynników. W Greeley w stanie Colorado zasoby naturalne i górnictwo stanowią ponad 1 trzecią całkowitego wzrostu gospodarczego tego obszaru. Jak informuje Wall Street Journal, ostatnie spadki cen ropy naftowej w ciągu ostatniego roku najprawdopodobniej spowodują spowolnienie gospodarek w wielu z tych najszybciej rozwijających się obszarów. Na przykład w Odesie w Teksasie gospodarka wzrosła o 6,3% w 2014 roku, jednak miasto odnotowało w lipcu 2015 roku wzrost stopy bezrobocia do 4,5%, skok w porównaniu do 3,8% rok wcześniej. Wartości domów wzrosły w większej liczbie stanów. Według najnowszego wskaźnika realnościowego Freddie Mac wartości domów w 29 stanach oraz w dystrykcie Kolumbii osiągnęły ich historyczne normy. Wielowskaźnikowy indeks rynkowy wynosi obecnie 81, co świadczy o tym, że krajowy rynek nieruchomości znajduje się w swoim zewnętrznym zakresie stabilnej działalności. Wskaźnik MIMI uległ poprawie o 6,17% w ujęciu rok do roku i odbił się o 37% od jego najniższego poziomu z października 2010 roku. Mimo to wskaźnik ten pozostaje znacząco poniżej najwyższego poziomu 121,7, jaki kiedykolwiek osiągnął. MIMI opiera stabilność rynków realnościowych na wnioskach kredytowych, wskaźnikach płatności do dochodu, udziale płatności hipotecznych na czas i lokalnym zatrudnieniu. Stany o najwyższych wartościach MIMI to Kalifornia, Dystrykt Kolumbii, Hawaje, Montana, Północna Dakota i Utah. Wartości 46 ze 100 obszarów metropolitarnych, które analizuje MIMI, również placują się w stabilnym zakresie. Najlepsze wyniki osiągają Fresco w Kalifornii, Austin w Teksasie, Honolulu na Hawajach, Salt Lake City i Los Angeles w Kalifornii. W skali kraju drugi miesiąc z rzędu wszystkie wskaźniki MIMI zmierzają we właściwym kierunku i uległy poprawie o ponad 6% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, mówi zastępca głównego ekonomisty Freddie Mac. Floryda ma jedne z ulegających najlepszej poprawie rynki realnościowe w kraju, co w dużej mierze stanowi odzwierciedlenie faktu, że więcej kredytobiorców regularnie spłaca swoje zobowiązania hipoteczne w miarę jak polepsza się sytuacja lokalnego zatrudnienia, a ceny domów rosną. Jedynym obszarem kraju, którego reakcja jest powolna, to region północnego wschodu. Jednak zaczęliśmy zauważać poprawę w tych rynkach nieruchomości, zwłaszcza w Pensylwanii, w Connecticut, w New Hampshire, Vermont i w Maine. Wiele rynków północnego wschodu jest nadal słabych, mówi ekonomista Freddie Mac, ale stopniowo zmierzają one w dobrym kierunku, a ich tempo poprawy przyspiesza. Ogólnie rzecz biorąc, Zachód pozostaje szczególnie silny z wieloma rynkami odnotowującymi dwucyfrowy wzrost w ich wskaźniku MI. MI dotyczącym wniosków kredytowych w porównaniu do poprzedniego roku, co pomaga utrzymać tempo kraju w tym najlepszym roku sprzedaży domów od 2007 roku. Seniorzy przetrwali z wyższym kapitałem. Wskaźnik, który mierzy wartości domów, kapitał hipoteczny i zadłużenie hipoteczne właścicieli domów w wieku 62 lat i powyżej, wzrósł w drugim kwartale tego roku do rekordowo wysokiego poziomu, przekraczając wcześniejszy rekordowy wynik z czwartego kwartału 2006 roku. Wskaźnik National Reverse Mortgage Lenders Association osiągnął w drugim kwartale tego roku rekordowy poziom 195,29 w porównaniu do poprzedniego najwyższego poziomu 192,03 z 2006 roku. W ujęciu kwartał do kwartału kapitał hipoteczny seniorów wzrósł o 117 miliardów dolarów. Silne wzrosty zamożności w kontekście realnościowym wśród amerykańskich seniorów stanowią zachęcający wskaźnik ekonomiczny dla milionów boomersów, którzy przetrwali recesję w ich okresie emerytalnym. Kapitał hipoteczny, na zbudowanie którego tak ciężko pracowali, może służyć jako cenne narzędzie zarządzania finansowego w nadchodzących latach. Według wskaźnika wzrost kapitału hipotecznego wśród seniorów w w porównaniu do pierwszego kwartału wynikał z szacowanego na 122,8 miliarda dolarów wzrostu łącznej wartości nieruchomości seniorów. Skok ten przyczynił się do zrównoważenia 5,7 miliarda wzrostu zadłużenia hipotecznego wśród osób starszych. Drugi kwartał oznaczał 13 z kolei kwartał wzrostu wskaźnika. Łączna wartość kapitału hipotecznego seniorów, szacowana na 4 biliony dolarów, stanowi 38% postrecesyjne ożywienie z kryzysu, którego doświadczyliśmy w drugim kwartale 2011 roku, kiedy to poziomy kapitału seniorów spadły do około 3 bilionów dolarów.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 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Pokaż okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Niles, okazja miesiąca. Dziesięcioletni murowany, dwupiętrowy, luksusowy dom w stylu kolonialnym. Cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, pełny wykończony basement. Kominek w pokoju rodzinnym. Garaż na trzy samochody oraz tunelowy murowany parking na cztery samochody. Dom stoi na ogrodzonej działce, a podatek od nieruchomości wynosi jedynie 8 tysięcy rocznie.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 Palatine, duży murowany dom trzypoziomowy, trzy sypialnie, dwie i pół łazienki, nowoczesna kuchnia, wykończony basement, garaż na dwa samochody, bardzo duża ogrodzona działka, dom jest pusty i wyceniony do natychmiastowej sprzedaży. Przy wkładzie własnym w wysokości 8400 dolarów spłata pożyczki wyniesie jedynie 1300 dolarów miesięcznie. Willing. Nowy na rynku, bardzo duży, murowany dom trzypoziomowy o powierzchni 2300 stóp. Trzy duże sypialnie, 2,5 i pół łazienki, garaż na 2,5 samochodu. Podatek od nieruchomości wynosi jedyne 3600 dolarów rocznie. Wystarczy 10 tysięcy wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedyne 1500 dolarów.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 Prospect Heights, jednoakrowa parcela budowlana ze wszystkimi mediami na miejscu. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu. Ceny okolicznych nieruchomości zaczynają się od 600 tysięcy wzwyż. Bardzo dobry dystrykt szkolny podlegający pod Arlington Heights. Wielka to okazja.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 Wheeling Do wynajęcia super superluksusowe sypialniowe mieszkanie, osobna jadalnia, nowoczesna kuchnia, duży przedpokój, dwa balkony, winda i pralnia w budynku, ogrzewany garaż na jeden samochód oraz parking pod budynkiem bez ograniczeń, korty tenisowe i basen w sezonie, sala ćwiczeń, cena wynajmu to jedyne 1400 dolarów miesięcznie. Chicago, północno-zachodnia strona miasta. Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy w okolicy Milwaukee i Central. Powierzchnia 800 stóp kwadratowych. Główna ulica, trzy prywatne parkingi. Cena wynajmu to jedynie 1300 dolarów miesięcznie.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 847-647-4000 W internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian 847-647-4000 posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości USA najlepszym krajem dla globalnych inwestorów w rynek nieruchomości. Stany Zjednoczone mogą teraz oficjalnie rościć sobie prawo do tytułu numer jeden na świecie w zakresie inwestycji w nieruchomości. Globalna spółka świadcząca usługi w branży obrotu nieruchomościami przeprowadziła niedawno w 14 krajach badanie zatytułowane Światowe rynki mieszkaniowe wyniki i perspektywy. Na czele tej listy znalazły się Stany Zjednoczone, a zaraz za nimi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Wielka Brytania i Hiszpania. W raporcie zauważono, że amerykańskie miasta przeżywają swój renesans, pomagając w budowaniu wartości domów, co oczywiście jest dobrą wiadomością nie tylko dla inwestorów, ale także dla każdego mieszkańca tych amerykańskich miast.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 radiowego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Kredyty hipoteczne na nieruchomości wiejskie będą łatwiejsze do uzyskania. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów zakończyło wprowadzanie zmian do jego przepisów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych, które zwiększą liczbę instytucji finansowych mogących zaoferować niektóre rodzaje kredytów na obszarach wiejskich i na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci internetowej. Nowy przepis ma rozszerzyć definicję małego wierzyciela, podnosząc liczbę pożyczek hipotecznych z prawem pierwszeństwa zaspokojenia z 500 do 2000. Kolejna zmiana poszerzy definicję obszarów wiejskich tak, aby obejmowała bloki ewidencji ludności, które nie znajdują się w obszarach miejskich, zgodnie z definicją Biura do Spraw Ewidencji Ludności, Census Bureau. Kredytodawcy mogą korzystać z automatycznego narzędzia do wyszukiwania adresów dostępnego na stronie internetowej biura do określenia, czy dane nieruchomości spełniają definicje wiejskich. Zmiany te pomogą konsumentom na obszarach wiejskich lub o niedostatecznym zasięgu sieci uzyskać dostęp do kredytu hipotecznego, którego potrzebują przy jednoczesnym zachowaniu tej tak ważnej nowej ochrony konsumentów. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Rynki realnościowe gorące w zimie w miarę jak temperatura spada, wiele rynków nieruchomości w całym kraju zauważa również odwilż w sprzedaży. Według Realtor.com począwszy od września 50% okręgów USA zaczyna odczuwać spowolnienie w odniesieniu do czasu potrzebnego, aby sprzedać dom. Jednak kilka rynków przeciwstawia się temu trendowi, np. miejscowości w Górach Skalistych w Colorado, gdzie chłodniejsza pogoda podgrzewa kupów. Domów. Colorado obserwuje znaczny spadek średniej liczby dni na rynku po jesieni, osiągając zazwyczaj najlepsze wyniki w grudniu. Według nowej analizy przeprowadzonej przez realtor.com inne rynki realnościowe, takie jak Arizona, Montana i Nowy Meksyk, mają również tendencję do uzyskiwania dobrych wyników w miesiącach zimowych. W rzeczywistości sytuacja na niektórych rynkach realnościowych w najgorętszych obszarach kraju ulega poprawie jesienią. Na przykład okręg Yuma w Arizonie, gdzie temperatury sięgają w lipcu średnio 107 stopni Fahrenheita, Obserwuje wzrost średniej liczby dni na rynku w czerwcu i sierpniu. Obszary w Luizjanie, na Florydzie i w Georgii, gdzie temperatury w dużej mierze pozostają umiarkowane przez cały rok, również doświadczają lepszych wyników sprzedaży domów w zimie. W Luizjanie szczytowy sezon kupna domu rozpoczyna się we wrześniu i trwa do listopada. Zjawisko to związane jest raczej z przychylnością pogody niż z samą temperaturą, mówi główny ekonomista Realtor.com. Wystarczy pomyśleć, że w połowie kraju szaleje surowa zima i jak uciążliwy jest śnieg i lód dla nieruchomości. Trudno ją obejrzeć, trudno dokonuje się inspekcji, trudno jest się przeprowadzić. Złe warunki pogodowe mogą zepsuć nastroje wśród nabywców nieruchomości. Zdaniem Realtor.com w okolicach Nowego Jorku domy mają tendencję do pozostawania na rynku dwa razy dłużej w zimie niż w lecie. W Chicago i na przedmieściach nabywcy domów zawierają najkorzystniejsze transakcje właśnie jesienią i w miesiącach zimowych. Dlaczego branża wynajmów maluje się tak ponuro? Koszty wynajmu rosną i jest mało prawdopodobne, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić, jak wynika z nowego raportu Wspólnego Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda oraz Enterprise Community Partners. Można z niego wywnioskować, że w 2025 roku około 11% więcej gospodarstw domowych będzie wydawać ponad połowę dochodów na czynsz. Gospodarstwa domowe uznaje się za poważnie obciążone kosztami, jeśli ponad 50% ich dochodów pochłania czynsz. W kilku scenariuszach opisanych w raporcie autorzy twierdzą, że liczba gospodarstw domowych obciążonych kosztami wynajmu może wzrosnąć w 2025 roku, do ponad 13 milionów z szacunkowej liczby 11 milionów 800 tysięcy w bieżącym roku. Co więcej, jeśli czynsze nadal będą rosły szybciej niż dochody, tendencja utrzymująca się przez ostatnie 15 lat, liczba obciążonych gospodarstw domowych może poważnie wzrosnąć nawet do 25%. W 2013 roku 1 na 4 najemców, 11 milionów 200 tysięcy gospodarstw domowych, wydawało ponad połowę swoich dochodów na czynsz. To skok w górę z 3 milionów w porównaniu do samego tylko roku 2020. Jak wynika z raportu, spodziewany jest również wzrost liczby najemców ze względu na zmiany demograficzne i problemy z pozwoleniem sobie na zakup domu. Według tego badania, po pierwsze, do zwyżki przyczyni się wzrost populacji latynowskiej, ponieważ nieproporcjonalna liczba latynosów wydaje się być najemcami i są oni bardziej skłonni przeznaczyć znaczną część swoich dochodów na czynsz. Oczekuje się również, że większa liczba milieniowców w porównaniu do poprzedniego pokolenia będzie kontynuować wynajem ze względu na skutki postrecesyjne, które pozostawiły ich bezrobotnymi lub zatrudnionymi na stanowiskach poniżej posiadanych przez nich kwalifikacji w kluczowych latach ich karier. Najważniejsze jest to, że mało prawdopodobne jest, abyśmy mogli liczyć na pomoc sił demograficznych. Spodziewać możemy się za to utrudnienia w kwestii przystępności cen. Nowe narzędzia internetowe do nawigacji po przełomowej inicjatywie w zakresie nieruchomości. Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny i zamykania transakcji zakupu domu właśnie się zmienił. Na szczęście dla kupujących i sprzedających nowy zestaw narzędzi internetowych pomoże im poruszać się po nowych przepisach. Stworzona przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów inicjatywa Poznaj Zanim Kupisz redukuje liczbę dokumentów zawierających informacje o nieruchomości z 4 do 2. Na konferencji prasowej zorganizowanej w zeszłym tygodniu w Biurze Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami w Waszyngtonie dyrektor tej organizacji wyjaśnił znaczenie nowych procedur. Uproszczone dokumenty połączono z łatwymi w użyciu narzędziami, w tym z możliwością porównania ofert kredytów hipotecznych. W przyszłym tygodniu dogłębniej przeanalizujemy te nowe narzędzia oraz istotne zmiany, które już od 3 października mają wpływ na miliony kupujących i sprzedających nieruchomości w całych Stanach Zjednoczonych. Przystępność cenowa różna w całym kraju. Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz. Do takiego wniosku doszła internetowa firma finansowa NerdWallet w swojej analizie zdolności konsumentów do zakupu domu w 100 najlepszych obszarach metropolitalnych. Oprócz lokalnych cen domów i oprocentowania kredytów hipotecznych wzięto również pod uwagę inne koszty realnościowe oraz dochody gospodarstw domowych. Sześć obszarów metropolitalnych w Ohio znalazło się w najlepszej dziesiątce najbardziej przystępnych rynków, dzięki czemu stan ten został numerem jeden w kraju pod względem przystępności cenowej.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 Streamwood, duży dom z dodatkowym mieszkaniem dla rodziny, cztery sypialnie, dwie łazienki, kominek, garaż na dwa samochody, duża ogrodzona działka, cena zniżona o 25 tysięcy. Wystarczy 6600 dolarów wkładu własnego, a rata miesięczna wyniesie jedynie 1020 dolarów.